Umierał godnie, spokojnie i jakby szczęśliwie. W sąsiednim pokoju odmawialiśmy szeptem modlitwy zakonających. Cała rodzina z księdzem proboszczem i bliższą służbą. W pewnej chwili jakby powiew, jakby ledwo słyszalne weschnienie doszło do naszych uszu. Ostrożnie otwarto drzwi i zapalono ogromnicę. Dziadek leżał na wznak, porządnie, cicho, dostojnie. Na twarzy nie było grymasu bólu. Oczy miał otwarte, tak jakby żył. Tylko w martwych już, złożonych na piersiach dłoniach, ściskał różaniec. Blask gromnicy oświetlał jego pogodną, spokojną twarz. Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej i rynszczunek myśliwski zawieszony nad łóżkiem. Odcinek 5. Poczułem, że nie odwracalnie kończy się moje dzieciństwo. Nie wypłynę już z dziadkiem czunem na jesiaty. Nie pójdę nocą złuczywem na raki, ani o świcie na toki ciećrzewia w mintowych ciszkach. Nie zagra mi już w pogodny dzień suchej litewskiej jesieni dalekie ujadanie psów dziadka i jego dźwięczna trąbka myśliwska. Śmierć dziadka była dla mnie pierwszym bolesnym ciosem, jakby pierwszym ogniwem długiego łańcucha trosk, nieszczęść i zawodów, którymi Bóg doświadcza człowieka. Babcia kształtowała charakter mojego dzieciństwa. Była jednak zamknięta i nie przemawiała do mojej wyobraźni, tylko do rozumu. Nie byłem przy jej śmierci i jej odejście Nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. Dziadek natomiast nauczył mnie kochać przyrodę. Otworzył mi oczy na ten zaczarowany, niedostępny dla obcych świat, pachnący świeżą trawą z łąk, wilgocią lasów i dymami ognisk na kartofliskach. Na pogrzebie Aleksandra III liceum nasze stało w zwartym szeregu, w pirogach na głowach, w białych rękawiczkach i żałobnych opaskach na rękawach płaszczów. Wstaliśmy wzdłuż prospektu Nevskiego naprzeciw Aniczkowskiego pałacu rezydencji Aleksandra III. Po przeciwległej stronie ulicy błyszczały czarne, lakierowane pikiel i białe, skórzane pasy wychowanków korpusu paziów. Za plecami mieliśmy kordon policji, a dalej jak okiem sięgnąć nieprzerbane tłumy głów. Na przestrzeni 8 kilometrów oddzielającej dworzec kolei mikołajewskiej od Soboru twierzy Pietro-Pawłowskiej, gdzie od czasów Piotra I grzebano carów, stały kordony wojsk, szkół rządowych i wyższych zakładów naukowych. Drogą tą miał kroczyć orszak pogrzebowy zmarłego cara. Panowała cisza, przerywana od czasu do czasu słowami komendy i tu potem kopyt końskich. Staliśmy już około dwóch godzin. Z daleka usłyszeliśmy nareszcie głuche warczenie bębnów i krótkie słowa komendy. Pochód się zbliżał. Na czele maszerował preobrażeński pułk piechoty gwardii, którego szefem był Aleksander III. Dalej na karym koniu jechał rycerz, ubrany w czarną, średniowieczną zbroicę z zapuszczoną przyubicą. Na wschodnich złotych kasztanach przeciągnęła drobnym truchtem przyboczna sotnia kozaków, atamańców, psych czerwonych, oprzytych złotem, czerkieskach i białych papachach na głowie. Długim szeregiem po dwóch kroczyli wyżsi urzędnicy dworu carskiego, niosąc na poduszkach pluszowych ordery i odznaczenia zmarłego. Na swoich ciężkich, karogniadych koniach przejechał z głuchym tętentem ten kopyty śniący po złotą pancerzy i hełmów szwadron pułku kawalergardów. Za nimi... Kroczył wielki koniuszy dworu i dwóch masztalerzy, którzy prowadzili pokrytego kirem wierzchowca, zmarłego cara. Rozpoczął się poprzedzający katafalk długi pochód duchowieństwa prawosławnego w kapiący od złota strojach liturgicznych i pozłocistych, usypanych drogimi kamieniami, tiarach na głowach. Ciało cara spoczywało w trumnie ukrytej w setkach kwiatów i wieńców, umieszczonej wysoko na lawecie zaprzężonej w sześć rosłych karych koni. Za lawetą szła carowa wdowa pod rękę z następcą tronu i rodziną zmarłego, wśród której górował wzrostem wielki książę Sergiusz i wielki książę Mikołaj Mikołajewicz. Dalej szli liczni członkowie panujących dworów europejskich, spokrewnionych z domem Romanowów. Wśród nich wyróżniał się otyły, opięty w mundur książę Walii w olbrzymiej bermecy na głowie, późniejszy król Edward VII, oraz małego wzrostu następca tronu włoskiego, późniejszy król Humbert. I wreszcie niespokojny, ruchliwy i gadatliwy cesarz Niemiec. Za rodziną carską w pewnym oddaleniu rozpoczynał się znowu orszak pogrzebowy, trwający przeszło trzy godziny. Szli ministrowie, Rada Państwa, Senat, profesorowie, urzędnicy, wreszcie wojsko. Wojsko bez końca. Na wpół, przytomny ze zmęczenia i głodu, wróciłem do domu, by w godzinę potem... Śpieszyć do liceum na oficjalne nabożeństwo żałobne w cerkwi licealnej. Następnego dnia od rana defilowaliśmy przed trumną zmarłego. Nie miałem bynajmniej ochoty brać udziału w tej przymusowej uroczystości, ale nie mogłem wymyślić żadnego pretekstu, który byłby przez szkołę uwzględniony. Musiałem więc znowuż spędzić długie godziny czekając w kolejce, na przedefilowanie przed trumną i ucałowanie krzyża. Śmierć cara była podobno spowodowana ostrą formą cukrzycy i chorobą wątroby. Twarz samowładcy, leżącego w otwartej i nisko umieszczonej trumnie, była żółta, skurczona i w niczym nie przypominała twarzy kwitnącego zdrowiem, a ucharakteryzowanego na rosyjskiego muzyka olbrzyma, jakim za życia był car. Długie panowanie Aleksandra III, według ojca ciążące, jak zmora nad Rosją, było panowaniem reakcji pełnej nienawiści do wszystkiego, co nie było rosyjskim i prawosławnym. Car i cały naród, urzędnicy, wojsko przybrało zewnętrzne pozory murzyckie. Pozory murzyckie, murzyk yy, po chłop, tu w znaczeniu swojskie, pospolite. Skasowano dawniejsze piękne mundury i nakrycia głowy. Odziano wojsko w moskiewskie kosoworotki, w spodnie i buty z cholewami na wysokich obsasach. Na głowy wsadzono okrągłe, barankowe czapki wuczane. W dusznej, zabarykadowanej od świata zewnętrznego atmosferze rosyjskiej czuć dziegciem i skórą – mówił jeden z kolegów ojca z Akademii Wojennych Inżynierów, którzy zebrali się w naszym domu w kilka dni po manifestie nowego cara, by wygadać jeszcze, że… Wypowiedzieć swoje niepokoje o przyszłość Rosji i narodów z nią związanych, by przeanalizować sytuację. Byli to ludzie znani ze swych poglądów liberalnych, ale dzięki swoim zdolnościom zajmujący nawet zapanowania Aleksandra III ważne stanowiska w wojsku, na uczelniach, w Przemyśle i mający dostęp do dworu. Słuchałem ich uwag o zmarłym cesarzu, jak i uwag o jego następcy, siedząc w salonie bez prawa głosu. Ojciec uznał, że przystługiwanie się ich rozmowie jest dla mnie ważne i nalegał, bym był razem z nimi. Większość zebranych przyjęła śmierć cara z oznakami ulgi. Car rządził Rosją autokratycznie, ale za kulisami jego polityki stała szara eminencja o sobie ober prokuratora świętego synodu Pobiedonoscewa Nowy władca Rosji Mikołaj II jako następca tronu zdobył wśród narodu pewnego rodzaju popularność. Jego piesze przechadzki po ulicach stolicy, zaglądanie do sklepów, jego skromny jednokonny zaprzęg karekusak i stary stangret z siwą brodą posłużyły do stworzenia legendy o dobroci, prostocie i poglądach liberalnych nowego cara. Ślub Mikołaja II z księżniczką Heską, wnuczką królowej Wiktorii, odbył się nieoficjalnie i skromnie w stolicy tamtego księstwa. Młodą carową o dużej urodzie przyjęto z entuzjazmem na dworze, upatrując w angielskich wpływach na jej wychowanie rękojmie liberalizacji. Oczekiwano nowych czasów, powszechnej amnestii skazańców politycznych i zmiany policyjnego reżimu. Entuzjazm trwał jednak bardzo krótko. Młoda carowa zniechęciła do siebie wszystkich. Sztywna, wyniosła, lodowato-zimna i małomówna, mimo całej swojej urody miała coś, co dziwnie raziło i odpychało ludzi. Zamknęła się z mężem w ciasnym domowym kółku, otaczając się służalczą miernotą, słuchając drobnych plotek i oszczerstw. Oddalono z najbliższego otoczenia cara ludzi liberalnych i uczciwych, a to bardzo niepokoiło kolegów ojca. Ulegając woli swojej żony, car zmienił szybko orientację i poddał się całkowicie wpływom reakcyjnym. W salonie uznano, że Mikołaj II jest słaby, chwiejny, podejrzliwy i nie posiada ani zalet, ani wad swojego ojca. Aleksander III w zestawieniu ze swoim synem okazał się osobą posiadającą wolę i moc charakteru, jednostką, z którą liczono się na dworach zagranicznych i którego bezwzględna, mało ustępliwa polityka zagraniczna napełniała jednak obawą dyplomację europejską. Z względem dworów europejskich Aleksander III zachowywał stanowisko na wpół pogardliwe i zwykł był mawiać, że ma jednego tylko przyjaciela, a był nim Nikita Książę Czarnogórski. Aleksander III w rzadkich chwilach umiał być nawet sprawiedliwym i wspaniałomyślnym. Mikołaj II zaś w opinii zebranych był postacią bezbarwną. Nie było w nim ani majestatu, ani czegokolwiek, co przyciąga lub odpycha ludzi. Aleksander III był otwartym wrogiem Polaków. Nie tajił się z tym, ale w swojej polityce trzymał się pewnych granic praworządności. Mikołaj II, mimo swojego długiego romansu z Polką, Baletnicą Dworu Krzesińską, był raczej usposobiony do Polaków niechętnie i obojętnie, co zaś do carowej Aleksandry, to Niemkata, zajęła od razu stanowisko wrogie do wszystkiego, co było polskie. W rozmowach w naszym salonie wyrażano obawy, że Mikołaj będzie działał z ukrycia, nie mając odwagi działać otwarcie i że jego posunięcia mogą być nieobliczalne a odpowiedzialność za ich skutki będzie zwalana przez niego na swoich doradców. Pierwszy manifest nowego cara, podyktowany podobno przez Pobiedono Scewa, nie zwiastował nic dobrego. Stwierdzał tylko, że polityka jego ojca, wewnętrzna i zewnętrzna, nie ulegnie zmianie. W swym oficjalnym przemówieniu do delegatów ziemstw i marszałków szlachty Mikołaj II użył między innymi wyrazów:biezumny jamieczania, Bezrozumne marzenia. Tego roku kończyłem naukę w liceum i musiałem się dużo uczyć. Dla odpoczynku jednak wychodziłem na miasto, I w czasie wolnym starałem się jak najmniej przebywać w domu. Miałem potrzebę ruchu, przestrzeni i oglądania ludzkich twarzy. Petersburg wydawał mi się piękny. Mroźny, słoneczny dzień lutowy. Śnieg skrzypi pod nogami. Lśni w słońcu. Szybko i bez szelestu mkną sanie. Biały tuman w wali spod kopyt końskich. I osiada srebrnym szronem Na kołnierzach bobrowych Na brodach stangretów, Ubranych z ruska W ciemnogranatowe wypchane poduszkami płaszcze Opasane jedwabnym Na ogół czerwonym pasem Okiść osiadła na drzewach W parkach i skwerach Śnieg grubą warstwą pokrył Ulice, dachy I gzymsy domów W takie dnie Szedłem zwolna nad brzeżną Newy, nie mogąc się napatrzeć na zaprzęgi i konie, z których Petersburg słynął. Po jednej stronie miałem pałac zimowy, olbrzymi dwupiętrowy gmach w stylu późnego baroku. Po drugiej stronie, za granitowym niskim ogrodzeniem, rozciągała się w dal zamarznięta, biała, lśniąca w słońcu Newa. A dalej, na przeciwległym brzegu, Rysowały się w niebieskawej mgle kontury twierdzy Pietro-Pawłowskiej i wybrzeża Wyspy Bazylewskiej. Często przejeżdżała tamtędy para pięknych, karych kłusaków, zdążających w tę samą, co i ja, stronę. Siedziała w nich otulona w futro młoda kobieta, a powoził stangret z galonami stajen cesarskich, skrojonym na moskiewską modę płaszczu. Kobieta ta zajęła miejsce w moich marzeniach i może z jej powodu nie zaniedbywałem swoich przechadzek. Nastał wreszcie marzec. Mróz zelżał. Zobaczyłem ją po raz ostatni. Niedaleko mnie zatrzymała się kareta zaprzężona w parę rosłych, szpakowatych, kurtyzowanych koni w homontach angielskich. Na koźle siedzieli stangret i lokaj. Wygoleni, ubrani w dworskie Liberia. Lokaj zeskoczył na ziemię i z uszanowaniem uchlił drzwiczki. Kobieta wysiadła, ale nie wydała się już tak piękna jak zimą w saniach. Przestałem marzyć. Na wiosnę zaczęły się egzaminy. Musiałem uczyć się jeszcze więcej, by, jak mówił ojciec, pomyślnie wybrnąć z interesu. W końcu pozostała mi do zdania ekonomia i prawo konsularne, przedmioty zaliczane do podstawowych, od których w znacznej mierze zależało pomyślne ukończenie szkoły. Czułem się jednak na tyle przygotowanym, że mogłem sobie nadal pozwalać na wypoczynek spędzany na mieście, a wobec czasowej nieobecności ojca korzystałem często z jego zaprzęgu. Nasz Stangret Trofim woził mnie wieczorami na daleką wyspę Juagin, położoną w widłach Newy u jej ujścia do morza. Dziwny, upajający czar płynie z dalekiej północy w godzinach wieczornych, kiedy to słońce nie zachodzi, a tylko zbliża się ku krawędzi horyzontu, oświetlając cały widnokrąg przed dziwną gamą blasków. Zaciera się wtedy granica pory, dnia i nocy, gdy noce pozostają rozświetlone jakimś tajemniczym, niebieskawym półmrokiem. Eleganckie towarzystwo Petersburga zwykło spędzać wiosenne wieczory na wyspach. Po wysypanych żwirem drogach i serpentynach parków cicho osunęły pojazdy, przystając na cyplach, z widokiem na otwarte morze. Oddech słonej wody mieszał się z aromatem zieleni. Patrzyłem na piękne twarze ludzi, na wspaniałe zaprzęgi, na całe otoczenie, które wraz z północną przyrodą tworzyło niezapomnianą inscenizację. Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień wydania dyplomu i pożegnania liceumu. W olbrzymiej sali licealnej, zwanej salą aktową, zebrała się po raz ostatni nasza nieliczna już grupa uczniów drugiej klasy uniwersyteckiej, tak zwanej specjalnej. Po raz ostatni mieliśmy na sobie nasze piękne galowe mundury. Za długim, pokrytym zielonym suknem stołem zasiadło gremium pedagogiczne liceumu z naszym dyrektorem generałem Schilderem w środku. Uroczystości przewodniczył wielki książe Oldenburski, kurator liceum. Krzesło na sali zajęły rodziny absolwentów. Wśród wieczorowych sukien pań lśniły srebrem i pozłotą mundury urzędników dworu i oficerów gwardii. Wielki książe zagaił w paru słowach akt zakończenia. Po wielkim księciu stał generał Schilder i przemówił, zwracając się do absolwentów ze słowami pożegnania i życząc nam powodzenia w dalszej karierze życiowej. Mówił krótko, oszczędzając nam wychowawczych banałów. Dzięki temu myśl, którą nam przekazał, wbiła mi się w pamięć. – Miejcie na uwadze – wygłosił – że tylko ci ludzie są czegoś warci – którzy w każdej okoliczności życiowej potrafią zachować swoje własne oblicze i prosto, a odważnie patrzeć w oczy ludzkie, czy to przyjazne, czy wrogie. Wśród wychowańców naszego liceum, zajmujących często wybitne stanowiska, mamy chyba najbardziej znikomą liczbę karierowiczów, którzy zmieniają swoje przekonania według kierunku wiatru. Po przemówieniu Przystąpiono do wydawania dyplomów. Tradycyjnie wywoływano na początku nazwiska absolwentów nagrodzonych medalami, a następnie według liter alfabetu. Pierwsze padło nazwisko naszego prymusa i ogólnego ulubieńca szkoły, Piotra Wołkońskiego. Drugie było moim nazwiskiem. Poczułem ogromną satysfakcję i z dumą spojrzałem w kierunku moich rodziców. Dyrektor wręczył mi dyplom i safianowe pudełko z wielkim srebrnym medalem. Z powięszowaniem podał mi rękę na pożegnanie. Zachęcony tym sukcesem utwierdziłem się w postanowieniu, by opuścić Petersburg i udać się na studia do Rygi, do sławnej w owym czasie Politechniki Ryskiej. Pewnego dnia wrześniowego roku 1895 znalazłem się w Wielkim Holu Politechniki Ryskiej. Tego dnia w Holu Politechniki było tłumnie i gwarno. Studenci zjeżdżali się z wakacji letnich i załatwiano różne sprawy związane z rozpoczęciem roku akademickiego. Z ciekawością przyglądałem się życiu uniwersyteckiemu, tak różnemu od atmosfery liceum i od urzędniczo-sztywnego rygoru zakładów naukowych Petersburga. Wśród tłumu młodzieży studenckiej przebijały się barwne czapeczki korporacji, a więc zielone Bałtyki, niebieskie Ruboni, szafirowe Concordii, wreszcie ciemnogranatowe z biało-zieloną obwódką Arkonii. Mimo spóźnionego terminu matrykulacji zostałem przyjęty na wydział inżynierii rolnej i po załatwieniu wstępnych formalności stawiłem się u dziekana fakultetu starego profesora Tomasa, a potem kolejno u profesora Schindlerera, wykładającego hodowlę roślin i botanikę, u profesora Byszofa, chemika, profesora Dosa, mineraloga i geologa, profesora Kirsteina wykładającego budownictwo i wreszcie u profesora Bola matematyka. Wymagane było uzyskanie podpisu profesorów wykładających na pierwszym roku w tak zwanym Testierheft. Profesor Boll zadał mi pytanie. Czy zamierza pan wstąpić do którejś z korporacji? Wieczorem udałem się więc na kolację do restauracji Romo Keller mieszczącej się w suterenach hotelu rzymskiego Zbierali się tam studenci różnych korporacji Zauważyłem, że każda z korporacji miała swój stół Usiadłem w pobliżu polskiej Arkonii Gdzie mówiono głośno po polsku, co było tak rzadkie w Rosji Nagle usłyszałem swoje nazwisko Jeden ze studentów podszedł do mnie i przywitał mnie przyjacielsko Był to Michał Wereszczaka z gutowszczyzny ziemi nowogródzkiej, który kiedyś spędził wakacje w Sygudyszkach. Mik Wereszczaka polecił mnie do Arkonii i pokierował moimi pierwszymi krokami na Politechnice. Niedługo potem znalazłem się w środowisku korporacyjnym ubrany już w czarną, fuksowską czapeczkę ze srebrnym inicjałem Arkonii. Studia w Rydze cieszyły się popularnością wśród młodzieży polskiej ze względu na brak rusyfikacji tak silnej na innych uczelniach cesarstwa. W Rydze można było spotkać studentów polskich ze wszystkich dzielnic dawniejszej Rzeczypospolitej, z szerokiej Ukrainy, z Białorusi, Żmudzi, z Królestwa, jak również z dalekiej Rosji, z Petersburga, Moskwy. Każdy wnosił ze sobą zwyczaje, tradycje rodzinne, odrębność mowy, naleciałości tej lub innej szkoły, w której odbierał średnie wykształcenie. Trudnym zadaniem Arkonii było zebrać ten konglomerat cech w jedną całość, cementować pojęciowo, natchnąć jedną ideą przewodnią, skorygować i naprawić braki wychowania, aby stworzyć przyszłego, pożytecznego członka tej korporacji. Wiceprezes Arkonii, ciąże Seweryn Czetwertyński, wziął mnie pod rękę i chodząc po sali wyjaśniał cele i ideały stowarzyszenia. Odczytał mi rotę przysięgi Arkońskiej, a na koniec podał mi rękę na znak, bym dochował mych zobowiązań jako fuks na razie, czyli kandydat. Ustrój akademicki na dwóch wyższych uczelniach nadbałtyckich w Rydze i Dorpacie różnił się wyraźnie od rosyjskich uniwersytetów i specjalnych wyższych zakładów. Obie te uczelnie zachowały status Uniwersytetów Zachodnich z Senatem Uniwersyteckim, z Sądem Akademickim, z szeregiem pewnych swobód życia studenckiego. Wreszcie z możliwością grupowania się wychowańców w korporacjach oficjalnie zatwierdzonych i uznawanych przez władze administracyjne. Studenteria ryska i dorpacka dzieliła się na dwa różne, a nie mające z sobą nic wspólnego, odłamy – na korporantów i na wilderów, czyli dzikich. Korporacje grupowały młodzież o kulturze zachodniej i z tradycjami przynależną do wspólnej sfery towarzyskiej. Zrzeszały one studentów o pochodzeniu nierosyjskim, których łączył pewien instynkt samozachowawczy przed wschodnim nihilizmem i skrajnym moskiewskim nacjonalizmem. Większość korporacji zrzeszała studentów pochodzenia niemieckiego należących do starego mieszczaństwa ryskiego lub szlachty bałtyckiej. Szlachta bałtyska była na ogół usposobiona bardzo przychylnie do Polaków. Wiele rodzin kurlandzkich spokrewniło się z sąsiednią szlachtą polską ze Żmudzi i z Inflant. Wielu dawnych rycerzy mieczowych osiadłych w granicach Rzeczypospolitej spolszczyło się całkowicie, o czym przekonałem się w Arkonii, się ze studentami polskimi o takich nazwiskach jak hrabia Bröll Platter, hrabia Zybert Platter, baron Romar, baron Manteufel Züge, graf Mohl, graf Borsch, baron Holstinghausen Holsten, baron Weissenhoff, baron Korf, baron Rob, który herby rodowe upiększały ściany sal rycerskich w Rydze i Mitawie. Łączył nas ze szlachtą bałtycką wspólny wróg w postaci moskiewskiego rusyfikatora. Druga grupa studentów składała się z napływowych i obcych atmosferze rygi żywiołów rosyjsko-żydowskich o charakterze radykalnym, czy to skrajnie prawicowym, czy to skrajnie lewicowym. Wśród tej grupy był liczny zespół tzw. seminarzystów, którzy po ukończeniu prawosławnego seminarium duchownego Zrezygnowali z kariery kapłańskiej i korzystając z niektórych ułatwień napłynęli tłumnie na Politechnikę Ryską. Był to element dla mnie szczególnie wstrętny, w którym, co niepojęte dla mojego polsko-szkockiego wychowania, łączył się nihilizm ze skrajnym rosyjskim szowinizmem, nietolerujący niczego, co nie miało znamienia rosyjskiej i prawosławnej kultury. Wydawało mi się, że w ich seminariach na pierwszym miejscu uczono nietolerancji. Odcinek 6. Większość wilderów składała się z ludzi nie nadających się do zbiorowego życia korporacyjnego, nie znoszących dyscypliny i rygoru charakterystycznego dla ustroju korporacji. Jedynym poniekąd kulturalnym elementem wśród tej, jak wydawało mi się, Dziczy byli Żydzi grupujący się w kole semickim, zwanym z Ruska, krużok i który głównie był obsadzony przez studentów Wydziału Chemicznego. Arktyka, jedyna korporacja rosyjska o barwach czarnej, złotej i czerwonej, składała się z mieszaniny różnych elementów reakcyjnych i była nieudolną kopią zewnętrznych cech niemieckiego Burschenszaftu. Czepeczki Arktyki dziwnie nie pasowały do rosyjskich głów, dając efekt nieudolnej karykatury ich niemieckich idoli. Pomiędzy polską Arkonią a rosyjską Archtyką istniała daleko posunięta niechęć, która z biegiem czasu zmieniła się w nienawiść. Tak więc środowisko korporantów i środowisko Wilderów egzystowały obok siebie, nie łącząc się, a nawet nie komunikując się wzajemnie. Korporanci, jak zauważyłem, patrzyli na Wilderów z nietajoną pogardą. Szczególnie, gdy za moich czasów na spokojnej dotąd uczelni zaczęły się strajki, zamieszki studenckie wzniecane przez Rosjan i Żydów, domagających się skasowania swobód akademickich, zamknięcia korporacji, i wprowadzenia mundurów i języka rosyjskiego jako obowiązującego. W pojęciu korporanta słowo Wilder było symbolem wewnętrznego i zewnętrznego upadku, symbolem niższości, złego wychowania, nietolerancji i chamstwa, a wreszcie bezszelności, którą ten element chciał narzucać swoje bezprawie i swoje poglądy. Wilderzy Nie uznawali ani sądu akademickiego, ani honorowego załatwiania spraw, a Senat Uniwersytecki nieraz stawał bezradnie wobec zachowania tych panów. W lutym udałem się jak zwykle do laboratorium, gdzie pracowałem nad wykańczaniem ostatniej analizy jakościowej. Ku memu zdziwieniu ujrzałem przed gmachem Politechniki tłum studentów Wilderów, a nad ich głowami górował Rosjanin o typowo nadwołżańskiej twarzy z nieco skośnymi oczyma. Był rozczochrany i w niechlujnie narzuconym na ramiona palcie. Zamiast krawatu i kołnierzyka wydzierała czerwona rubacha z wyszywanym, stojącym kołnierzem. Nie mogłem dosłyszeć mówcy. Widziałam, że gestykulował zawzięcie. Przepychając się, Spotkałem znajomego mi z Laboratorium Żyda z Wydziału Chemii i spytałem o przyczynę tego skupiska. — To wy nie słyszeli? — odpowiedział ze zdziwieniem. — Komitet Wykonawczy Ruskoj Progresiwnej Madioży objawił się o pszczuju za pastowku. Strajk generalny w instytucie. Jakie są powody tego strajku? — spytałem. My chcemy wprowadzenia tych samych praw, co we wszystkich politechnicznych instytutach imperium oraz uniformu i rosyjskiego języka, wyjaśnił. Zdenerwowałem się. Przyjechałem specjalnie do Rygi cieszyć się jej wolnością, a nie urzędniczym reżimem i rusyfikacją panującą na rosyjskich uczelniach. Kim są ci, co uzurpują sobie prawa gospodarzy tego instytutu? — I decydowania za innych! — warknąłem gniewnie. — Czy wy do nich należycie? — Żyd poczerwieniał. — Ja właściwie nie przyjmuję aktywnego czas tija. — się wycofywać. — Ja tylko jestem sympatik i nabludatiel, obserwator. Truszyłem ramionami i skierowałem się ku drzwiom wejściowym, z trudem torując sobie łokciami drogę. Usłyszałem z tłumu kilka obraźliwych uwag skierowanych do mnie. Starałem się zachować spokój i nie zwracać na to uwagi. W pobliżu drzwi znalazłem się wśród grupy korporantów, chcących również dostać się do wnętrza. Drzwi wejściowe niestety były zamknięte a na nich przybity wielki papierowy afisz z napisem Wsie obszaja studienczeskaja zabastowka i spełnitelnik kamitiet. Stałem przez chwilę bezradnie, a potem ujrzałem przedzierającego się przez tłum w naszą stronę mojego przyjaciela Hojnigen Hühne z korporacji Bałtyka. Was will diese kanalia? — Czego chcą te kanalie? — spytał głośno i nie czekając zdaru z drzwi ogłoszenie, rzucił je na ziemię i podeptał nogami. Był to krok nierozważny. Znaleźliśmy się w kilkunastu wśród rozagitowanego tłumu, składającego się wyłącznie z Rosjan i Żydów. Zaczęły się odzywać pojedyncze głosy. — Dołoj korporantów! — Precz z korporantami! Tu i ówdzie pokazały się zniesione pięści. Tłum Wilderów coraz silniej naciskał na naszą nieliczną grupę. Nagle tłum się uspokoił i nastała cisza. Ku naszemu zdziwieniu iżeliśmy wśród morza głów wyniosłą postać Szymona Mejszczowicza. Stał na ławce ogrodowej dając znak ręką, że chce przemówić. — Eta polski korporant! Rozległy się nieprzyjazne okrzyki, ale potem i pojedyncze głosy. Wysłuszajem, czego on haczet. — Panowie! — przemówił donośnym, ale początkowo zdenerwowanym głosem Mejszczowicz. — Znaleźliśmy Politechnikę zamkniętą i wywieszone na drzwiach ogłoszenie o powszechnym strajku, podpisane przez jakiś anonimowy komitet wykonawczy. To postanowienie sprzeciwia się wolności studenckiej. Jest narzucone przez organizacje nielegalne, bez porozumienia z nami, bez aprobaty wszystkich studentów. Przemawiał teraz spokojnie, był dobrym mówcą. Panowie, nie jesteście w rydze gospodarzami, lecz tylko gośćmy. Zachowanie wasze przeczy zasadom dobrego wychowania i prawdziwego parlamentaryzmu. Nie jestem wcale ciekaw, o co panom chodzi. Głos jego stał się stanowczy. Ale oświadczam, że my przyjechaliśmy tutaj dla nauki, a nie dla waszych agitacji politycznych i plugawienia przez was uczelni, która was tak gościnnie przyjęła i w której korzystacie ze wszelkich swobód osobistych. Oświadczamy, mówił dalej twardo, że nie przyjmiemy udziału w waszym nielegalnym akcie, że będziemy... Kontynuować nasze studia, a wy możecie robić, co się wam podoba, pod warunkiem, że nie będziecie włazić nam w drogę, a od naszej uczelni ruki dałoj, panowie. Dokończył z pogardą. Wśród wilderów zawrzało. Miejsce Mejszczowicza zajął jakiś krzykliwy jego wygrażając pięścią w naszą stronę. — Dołaj, baronow! Dołaj, pamieszczykow! — krzyczał tłum. W atmosferze czuć było zbliżającą się bójkę. Trzymaliśmy nawet laski w pogotowiu. Na szczęście ujrzeliśmy kilkadziesiąt barwnych czapeczek zbliżających się w naszą stronę. — Burszen heraus! — zawołał jeden z bałtów. Na czele odsieczy zobaczyłem krępą postać Totka Radziwiłła, w towarzystwie znanych również ze swojej siły von Bar-Lewena, studenta z Bałtyki, i Andrzeja Bauer de Saint-Claire, spolonizowanego Szkota, członka naszej Arkonii. Na widok tych trzech znanych wśród studentów siłaczy tłum się roztąpił. — Towariści! — zawołał jakiś piskliwy głos. — Eta izwieztnije siłaci profesjonały! po czym wilderzy zaczęli się rozchodzić, a tylko główny ich agitator wykrzykiwał jeszcze w naszą stronę – My protestujemy! Ale wobec waszej przemocy tym razem, tylko tym razem rozchodzimy się w pokojowy sposób. Tegoż dnia konwent seniorów odbył naradę z Senatem Politechniki. Zadecydowano, że studenci przeciwni strajkowi podpiszą deklarację – Otrzymają specjalne przepustki do gmachu Politechniki, a dla innych uczelnia będzie zamknięta. Przez kilka dni zapanował względny spokój. Mogliśmy bez przeszkody pracować i uczęszczać na wykłady. Stosunki między nami a grupą Wilderów stawały się jednak coraz gorsze. Nie atakowano nas otwarcie, ale znajdowaliśmy z rana laboratorium zapowietrzone wyziewami siarko-wodorów lub otwarte kurki z gazem. W kreślarni zalano tuszem kilka wykończonych rysunków. Na wykładach wybuchały petardy. Były również przypadki napadów na pojedynczych korporantów. Te jednak odwzajemnialiśmy biciem bilderów. Czułem się dobrze na studiach w Rydze i lubiłem to miasto. Atmosfera Rygi szczególnie sprzyjała życiu akademickiemu. Było to miasto prowincjonalne, żyjące spokojnym, statecznym życiem, pełne swoistego uroku, pełne tradycji płynącej z pokrytych pleśnią starych, hanzeatyckich murów, z jej gotyckich tumów o strzelistych wieżycach, z szerokich, kwiecistych parków i bulwarów, wreszcie z majestatycznej dźwiny płynącej szerokim korytem. Morzu. Wszyscy się tutaj wzajemnie znali, a barna czapeczka korporacyjna otwierała drzwi do domów prywatnych poważnych rodzin, ryskiego mieszczaństwa lub bałtyckiego ziemiaństwa. Nie było w Rydze wyraźniej linii demarkacyjnej pomiędzy wsią a miastem. Żyło się tutaj życiem półwiejskim, a kwatera Arkonii, z tradycyjnym służącym żmudzinem Wincentym, przypominała swoim urządzeniem wnętrze dworu wiejskiego. Uczyłem się dużo. Miałem przed sobą poważne egzaminy z chemii nieorganicznej, geometrii wykreślnej, z geologii i mineralogii, a sam upodobania miałem raczej humanistyczne. Wyższą matematykę udało mi się jednak zaliczyć Z niespodziewanie dobrym rezultatem tuż przed świętami wielkanocnymi. Dało mi to dużo pewności siebie, ale nadal siedziałem nad książką do późnego wieczora. Ojciec mój, na ogół pełen wyrozumiałości dla różnych drobnych grzeszków studenckich, był bardzo wymagający, gdy chodziło o naukę. Dreszcz mnie przechodził na myśl... Jakie spotkałoby mnie przyjęcie w domu, gdybym pozostał na rok następny na tym samym kursie? Profesor Byszow, znakomity chemik o światowej sławie, był szczególnie zawięty na agronomów i nie uznawał stopni pośrednich. W jego pojęciu były tylko dwie drogi. Albo znajomość przedmiotu i wtedy stawiał piątkę. Albo uważał, że student nie ma pojęcia o chemii i z całym spokojem stawiał jedynkę. Największym postrachem był jednak profesor Kiserecki, wykładający geometrię wykreślną. Jak wszyscy zresztą wykładowcy tego przedmiotu, odznaczał się nie tylko bujną wyobraźnią, której wymagał od swoich pupili, lecz i nieposkromionym temperamentem. Wieczorami wychodziłem na miasto, aby odetchnąć świeżym powietrzem i dać odpoczynek mojej głowie pełnej formułek chemicznych, gnejsów, kwarców, wreszcie przeklętych przecięć stożka z kulą lub dwóch cylindrów o różnej średnicy. Wałęsałem się nad brzegiem dźwiny lub po wąskich uliczkach Starego Miasta. Wieczory były na ogół ciche. Cięż z napowy ukryty w chmurach wyłaniał się chwilami, rzucając srebrne blaski na uśpione miasto. Zegar na wieży tumu rytmicznie wybijał godziny. Były jednak uliczki, na których ogarniał mnie dziwny niepokój. Czułem za sobą prąd zimnego powietrza i ze strachem oglądałem się za siebie. Którejś nocy na uliczce prowadzącej do placu, na którym mieścił się Schwarzkhaupterhaus, z majaczącymi o zmroku rzeźbami czarnych głów, wyrosła przede mną wysoka postać jakiejś kobiety o dziwnie bladej twarzy, na poły zakrytej wielką czarną chustą spływającą na ramiona. Spojrzała na mnie wzrokiem tak przenikliwym, tak strasznym, i to patrząc mi prosto w oczy, że nie pytając, o co jej chodzi, I czy czegoś chce ode mnie, zacząłem biec na oślep, błądząc w labiryncie wąskich, pustych ulic Starego Miasta. Uspokoiłem się dopiero na oświetlonej i gwarnej kalksztrasse. Pod koniec maja otrzymałem od mojego ojca list, w którym polecił mi, bym po skończonych egzaminach stawił się na praktykę wakacyjną, przy budowie naszej kolei na odcinku Poniewierz Nowoświęciany. I po przybyciu na miejsce niezwłocznie zameldował się u inżyniera Abramowa, naczelnika drugiego odcinka budowy. Abramow wyznaczył mi zadanie zniwelowanie profilu świeżo wytyczonej linii na przestrzeni dziesięciu wios, aż do jeziora Rubiki. Tam miałem się spotkać z niejakim Plechanowem, studentem Instytutu Druk i Komunikacji z Petersburga, idącym z przeciwnego kierunku, by razem porównać rezultaty naszych prac. Uprzedzono nas, że nie powinniśmy dopuścić do omyłki przekraczającej jedną dziesiątą sążnia. Miałem dosyć wprawy w posługiwaniu się niwelatorem, gdyż nauczony przez ojca nieraz zastępowałem go przy niwelacji łąk w syługudyszkach, a po niedawnym egzaminie z geodezji i dwutygodniowej praktyce pod kierownictwem znanego pedanta i bardzo wymagającego profesora, Niemca, byłem całkowicie pewny siebie. Nie miałem natomiast żadnego pojęcia o kwalifikacjach fachowych mego partnera Plechanowa. Za każdym przedstawieniem niwelatora sprawdzałem instrument i przepisowo, co kilkaset sążni, pozostawiałem za sobą repery, stałe punkta niwelacyjne. Doszedłszy wraz z grupą robotników do wyznaczonego miejsca, siadłem na wyniosłym pagórku, wyczekując niecierpliwie pojawienia się na horyzoncie Plechanowa i jego grupy. Tak przeszła godzina jedna, potem druga. Nadchodził wieczór, a plecha nowa i jego ludzi ani śladu. Zrezygnowałem z dalszego czekania i udałem się na nocleg do sąsiedniej wsi. Zasiadłem właśnie nad misą kwaśnego mleka i ziemniaków obficie okraszonych skwarkami, które tak lubię, gdy na progu izby stanął dziesiętnik mojej grupy robotników. Był to rodowity Litwin z okolicy Owanty, stary i, jak zdążyłem zauważyć, doświadczony robotnik, który spędził całe życie przy budowach kolei. Oznajmił mi, że na własną rękę wyszedł na spotkanie grupy Plechanowa, że widział się z nim i że Plechanow zapowiedział mu, Że ze względu na trudny teren nie przypuszcza, aby ukończył swój odcinek przed upływem paru dni Zaprosiłem dziesiętnika do stołu i podzieliłem się jedzeniem Po skończeniu kolacji siedliśmy na przyzbie Skręciliśmy w ręku papierosy z machorki zwane na Litwie bankrutki I paląc zaczęliśmy medytować nad tym, co dalej począć — Jak idzie robota w tamtej partii? — spytałem. — Prawda powiedzieć, to słyszałam jakoby obojętnie. Pytałem się tamtego dziesiętnika, kuryłę, czy pozostawili repery. Tak gada, że żadnych reperów nie byli zostawiwszy. — Po mojemu to u nich, gdzie wyjemka, to wyszedł nasyp, a gdzie nasyp, to wyjemka. Sam kuryło, jak spytałem, to tylko plunął, machnął ręką i zamilczał. Jak ten mówił, wychodzi ni pipka, ni rybka. Będzie na żabramo włajać, aż w niebie musisz będzie słychać. — To i nam się dostanie? — spytałem. — Wiadomo, że i nam wleci. Za jednego durnia wszystkim trzeba cierpieć, a do tego przyjdzie się na nowo, niwelirówkę robić. Machnął ręką i po chwili dodał ze złością. Z ruskimi tak zawsze. Rusyfikować i w cudze wchodzić to umieją, ale do porządnej roboty, a nie pyskowania, to pożal się Boże. Nie na darmo pan generał do roboty ich nie chce przyjmować. A inżyniera Bramow? spytałem. A, a Bramow... On inny, on Sybirak, a matka jego Polaczka. Następnego dnia, wczesnym rankiem, wynajęliśmy we wsi furmankę, by udać się do odległego o kilkanaście wiorst miasteczka Onikszty, gdzie mieściła się kancelaria naczelnika drugiego dystansu. Inżynier Abramow, olbrzym o jasnych oczach, obfitej brodzie i złotym sercu, znany był jednak Ze swego rubasznego obejścia A gdy wpadł w gniew Nie przebierał w doborze słów Zdziwił się na mój widok I spytał o Plechanowa Dziesiętnik go widział Podobno ma ukończyć swój odcinek Za parę dni Odpowiedziałem To na razie będziecie dozorować Zabijanie pali pod budowę mostu Na rzece Świętej A jak Plechanow będzie gotowy To was ściągnę rozkazał ponuro. Jakoż po dwóch dniach w towarzystwie naczelnika wyjechałem na spotkanie Plechanowa. Zastaliśmy go w oznaczonym miejscu. Po wzajemnym przywitaniu i wyjaśnieniach Plechanowa o przyczynach opóźnienia, które inżyniera Bramow wysłuchał nachmurzony, wyjęliśmy nasze notatniki niwelacyjne, aby sprawdzić wyniki pomiarów. — O, nie miałem z przerażenia. Omyłka nie tylko przekraczała jedną dziesiątą sążnia, ale wybiegła znacznie ponad półtora sążnia. — No, dajcie mi wasze notatniki — rzekł inżynier Abramow. Zapanowała cisza. Twarz naczelnika poczerwieniała. — Pierwie Jasławski — rzekł, hamując gniew — — Czy pan pozostawił repery? Skinąłem potkująco głową. — No a wy, Plechanow? Nastąpiło milczenie. — Tfu! — splunął. — Poprawdzie ja w życiu takiej niwelirówki nie widział. Różnica na dwudziestu wiosnach półtora sążnia, czort znajet. Albo Polak nagrieszył. Albo typiczny ruski serys. Chorczo -chor znajęt. A po chwili ciszy dodał już spokojniej. Jak ukryłowa, lebie, trak i szczuka jeden lezie do dołu, drugi leci do obłoków. Trzeba na nowo wszystko sprawdzać, a potem uwidim kto praw, kto winowat. Strata w riemia i durdom dom wariatów z takimi praktykantami. Pierje Jasławski, rozkazał gniewnie po chwili milczenia, jutro rano do Traszku na obliczenie robót ziemnych, a wy, Plechanów, do wsi Grybele na wytaczanie krzywej. Staliśmy z Plechanowem w milczeniu, spoglądając jeden na drugiego z nieukrywaną niechęcią. Mój dziesiętnik... Przysłuchujący się z uwagą całej rozmowie podszedł potem do mnie i szepnął — U nas wszystko w porządku, niech pan nie bieduje. Repery mamy, niech sprawdzają. Nawet przy drugiej niwelirówce stołka nie mogą nam podstawić. Rozjechaliśmy się każdy w swoją stronę. Po paru tygodniach wezwano nas do naczelnika dystansu. — No, ta u was, toczka w toczku. — A wy, Plechanow, choć wy i putiejec, nie agronom, tak wstyd gadać, gospodin inżynier, oto wam by lepiej z babami kapustę w ogrodzie sadzić. Biedny Plechanow z blatu. Nie było mi go jednak żal ze względu na poprzednią jego arogancję. Przykro mi tylko było patrzeć na człowieka pozbawionego zdolności do wykonywanej przez siebie pracy. Czułem jego bezsilność. Na dobitek wkrótce wynikła nowa komplikacja związana z wytyczeniem zakrętu kolejowego pod wsią Grybele. Co tam było nie mogłem się dokładnie dowiedzieć, ale legenda o Krzywej Grybelskiej rozeszła się głośnym echem po całej okolicy. Wiedział o tym i miejscowy asesor, i proboszcz w Ucianie, i sąsiedzi. Grybele dostały się na języki całej parafii uciańskiej i sąsiedni, wizuńskiej. Za każdym razem, gdy jechałem koleją w stronę Poniewierza, to konduktorzy autochtoni z nad Bałtyki uważali za swój obowiązek przypomnieć to sławne miejsce. — Tak znaczysz ja? — W tym miejscu ruski inżynier rozbijał krzywę. Na początku 1898 roku wybuchły na nowo strajki studenckie na Politechnice Ryskiej. Senat Uniwersytecki postanowił zawiesić wykłady i zamknąć Politechnikę na czas nieograniczony, czyniąc jedynie wyjątek dla dyplomantów kończących swoje prace. Do Rygi nadjechali delegaci Polonii Dorpackiej i Bratniej Pomocy Akademii Rolniczej w Puławach. Na obu tych uczelniach również doszło do poważnych starć pomiędzy większością studencką a napływowym elementem rosyjskim. Zredagowano wspólną odezwę, której my Polacy bez ogródek napiętnowaliśmy zachowanie studenterii rosyjskich, w tych zakładach wytykając jej zachłanność nacjonalistyczną, brak poszanowania cudzego zdania i zwyczajne chamstwo w swoim postępowaniu. Nie było już potem celu pozostawać nadal w Rydze. Otrzymałem od ojca list, w którym radził mi, abym pojechał na karnawał do Wilna, a następnie udał się do Petersburga i odbył jednoroczną służbę wojskową. Do Wilna wyjechałem w gronie kilku kolegów. Trafiliśmy na okres największego ożywienia towarzyskiego, poprzedzającego zwykle koniec karnawału. Było już przedwiośnie. Ranki były mroźne, ale za dnia w Wilno pławiło się w słońcu, śniegi topniały. Na tle błękitu nieba czerwieniały dachy kościołów, odcinały się wyraźnie kontury góry zamkowej, I barokowe wieżyce świątyń. Zjazd ziemiaństwa był tego roku liczny. Zjeżdżano całym dworem z liczną służbą, końmi i karatami. Nie tracąc czasu składaliśmy wizyty i wieczorami chodziliśmy z balu na bal. Nad ranem wracaliśmy do hotelu Georgia, aby się przespać, trafić na obiad i zajrzeć.